W oczach gorliwców to skromne, ale ciche i spokojne życie, jakie zapewniało Pereum, zaczęło jednak tracić wiele ze swego uroku w porównaniu z losem świętego Wojciecha. Pójście w jego ślady wydawało się najpiękniejszą i najpożyteczniejszą drogą służby chrześcijaństwu. W tym przekonaniu trzech spośród uczniów Romualda postanowiło udać się do Polski, by tam stworzyć coś w rodzaju szkoły misyjnej, i nieść słowo Ewangelii do pogańskich wieletów. Wśród tej trójki było dwóch włochów, Jan i Benedykt, oraz jeden Niemiec, Bruno z Klerfurtu. Najwybitniejszą pośród nich postacią i przywódcą gromadki był Bruno. Krewniak cesarski kształcił się w szkole magdeburskiej, tej samej, z której kilkanaście lat wcześniej wyszedł święty Wojciech. Później wstąpił na służbę cesarską i otrzymał stanowisko w kancelarii na III. Pod wrażeniem śmierci Wojciecha został najpierw zakonnikiem w znanym nam klasztorze awentyńskim. W roku tysiącznym zaś przyłączył się do świętego Romualda. Zarówno na Awentynie, jak i w Pereum częstym gościem bywał Otto III. W tychże kolach obracał się brat świętego Wojciecha, Razem Gaudenty, zanim udał się do Polski, by objąć rządy arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Mówiono tu więc wiele o planach cesarskich, o Polsce i o osobie chrobrego i w tej atmosferze dojrzała myśl Brunona i jego towarzyszy, aby z Polską związać swą dalszą działalność. Benedykt i Jan udali się prosto do Polski. Bruno miał przybyć później. Skoro zadaniem mnichów miała być misja wśród wieletów, których kraj był już formalnie podzielony między różne diecezje, trzeba było wpierw załatwić formalności, porozumieć się ostatecznie z cesarzem, uzyskać zezwolenie papieskie, a także omówić sprawę z zainteresowanymi biskupami. Wszystko to miał załatwić Bruno. Tymczasem jego towarzysze zagospodarują się w kraju, nauczą się słowieńskiego języka, Pozyskają może na miejscu nowych entuzjastów idei nawracania pogan. Bolesław Chrobry przyjął włoskich eremitów gościnnie. Umieścił ich pod międzyrzecem, dał ziemię i ludzi do pracy, aby mogli spokojnie czas swój poświęcić przygotowaniom do zamierzonego przedsięwzięcia. Przybysze też nie próżnowali. Zorganizowali gospodarstwo tak, by mogło wyżywić większą liczbę osób. Przyswajali sobie z zapalem język i znajomość miejscowych obyczajów. Musieli też współżyć z otoczeniem i odwiedzać bliższe i dalsze osiedla, bo niebawem grono ich powiększyło się o kilku Polaków. Dwóch przedstawicieli jakiegoś możniejszego rodu, Izaaka i Mateusza, oraz chłopca z ludu, Krystyna, który został ich kucharzem. Przygotowani już byli do wyprawy misyjnej, a Bruno wciąż nie przybywał. Tymczasem sytuacja międzynarodowa zaczęła się komplikować. W roku 1002 zmarł cesarz Otto III. Stosunki zaś między jego następcą Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym nie układały się najlepiej. Nie wiedząc co o tym sądzić, Benedykt chciał wyruszyć na poszukiwanie Brunona. Bolesław gotów był użyczyć na to środków. Dał Benedyktowi nawet 10 funtów srebra. Stawiał przy tym jednak warunek, że eremita uda się jako poseł książęcy do papieża, by przedstawić jego spór z Henrykiem i prosić o koronę. Benedykt na to nie przystał. Do konfliktu polsko-niemieckiego mieszać się nie chciał, a w każdym razie nie uważał za stosowne występować przeciw Henrykowi, w którym widział cesarza. Głowę świata chrześcijańskiego. Zwrócił więc otrzymane pieniądze, motywując odmowę w sposób następujący. Znajdujemy się w zakonie świętym. Nie przystoi nam wcale zajmować się sprawami świeckimi. Monumenta polonii historyka, tom pierwszy. Z podobnych względów nie przyjeżdżał Bruno. Zatrzymał się on na dworze Henryka II i czekał na rozwój wydarzeń przyjaźń dla króla niemieckiego wstrzymywała go przed nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z przeciwstawiającym się mu księciem polskim. Tymczasem między eremitów spotkała katastrofa. Włodarz zawiadujący ich gospodarstwem napadł z kilkoma jeszcze ludźmi na pustelnię, zwabiony podobno wieścią o srebrze, które Benedykt miał dostać od księcia. W nocy 10 listopada 1003 roku, Zostali zamordowani Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Przed śmiercią mieli przebaczyć zabójcom. Polska zyskała nowych świętych, znanych jako pięciu braci polskich. Dopiero po zakończeniu pierwszej wojny Chrobrego z Henrykiem II, po pokoju poznańskim w 2005 roku, przybył do Polski Bruno wyświęcony tymczasem w Magdeburgu na arcybiskupa. Nie otrzymał on w zarząd żadnej metropolii, żadnej diecezji. Tak jak było to w pierwotnym planie, powierzono mu kierownictwo pracami misyjnymi w krajach pogańskich. Tytuł arcybiskupi miał mu tę pracę ułatwić, dając mu prawo wyświęcania nowych księży i biskupów. Ośrodkiem projektowanych misji nadal pozostawała Polska. Bolesław Chrobry musiał powitać Brunona z właściwą sobie gościnnością i wspaniałością, gdyż stosunek nowo kreowanego arcybiskupa do księcia polskiego uległ radykalnej zmianie. Zniknęła bez śladu niedawna nieufność. Zastąpił ją entuzjastyczny zachwyt Chrobrym władcą jako wzorem monarchy i protektora kościoła. Bruno wspólnie z księciem snuł plany szeroko zakrojonej misji, która miałaby objąć nie tylko Wieletów, ale i wiele innych trwających wówczas w pogaństwie ludów. Bolesław wszystko akceptował i zapewniał poparcie materialne. Energiczny i ambitny, wolny od kompleksów, jakie cechowały świętego Wojciecha, wiódł Bruno bardzo ruchliwe życie, i wieloma naraz sprawami się zajmował. Wobec Chrobrego spłacił wnuk wdzięczności, rozsławiając imię Polski w dwóch pięknych utworach literackich – Żywocie Świętego Wojciecha i Żywocie Pięciu Braci. W ciągu roku 1007 zdołał wysłać misję do Szwecji, wziąć osobisty udział w misji organizowanej w pogańskiej części Węgier, odwiedzić wreszcie w Kijowie Włodzimierza Wielkiego by zorientować się w możliwościach działania wśród sąsiadujących z Rusią od południa Pieczyngów. Z Kijowa udał się do Pieczyngów i powiodło mu się tam znakomicie. Misja spotkała się z zainteresowaniem i Bruno mógł tam pozostawić jednego ze swych towarzyszy na stale jako biskupa misyjnego. W połowie 1008 roku Bruno powrócił do Polski. Zastał ją jednak w innym położeniu niż gdy ją opuszczał. Pokój z Henrykiem II okazał się nietrwały. I od roku toczyła się znów wojna. Było to przykre dla misjonarza, darzącego przyjaźnią obydwu wrogi sobie władców. Co więcej, stała się rzecz niesłychana. Henryk zawarł bowiem przeciw Bolesławowi sojusz z Wieletami. Użycie pogańskich sił przeciw chrześcijańskiemu księciu było równoznaczne z wyrzeczeniem się dotychczasowych ideałów cesarstwa. Był to dla Brunona wielki wstrząs. Nie tylko zresztą dla niego. Nawet nienawidzący chrobrego kronikarz Kitmar gorszył się ową obecnością Wieletów wśród wojsk niemieckich. Nic dziwnego, skoro obserwował, jak wojownicy polscy naprzeciw pogan wznosili krzyż święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Sojusz niemiecko-wielecki krzyżował poza tym plany Brunona. W tych warunkach o misji wśród Wieletów nie było co marzyć. Bruno musiał patrzeć ze zgryzotą, jak pogaństwo wieleckie wzrasta na sile i rozprzestrzenia się na kraj już formalnie ochrzczony, na Pomorze, gdzie właśnie w tym czasie upadło biskupstwo kolobrzeskie. Wojna hamowała także inne przedsięwzięcia Brunona. Krobry bowiem odmawiał mu teraz pieniędzy, tłumacząc się kosztami, jakie pociągają za sobą przedłużające się boje. Książę Polski obiecywał wprawdzie nadal poparcie dla misji, odkładał je jednak wyraźnie do pomyślniejszych czasów. Bruno nie myślał jednak czekać z założonymi rękami. Wszechstronnie uzdolniony i wykształcony, władający dobrą łaciną i posiadający spory talent literacki, Postanowił piórem wpłynąć na bieg wydarzeń. Napisał list otwarty do Henryka II, w którym, nie szczędząc zapewnień szacunku i przyjaźni, skrytykował jednak jego politykę i wezwał go do zgody z Bolesławem. Z fragmentami tego obszernego listu warto się zapoznać. Oto tak zwraca się Bruno do Henryka. Jeśli ktoś powie, że tego władcę, to znaczy Bolesława, kocham, że dochowuję Mu wierności i przyjaźni, to jest prawdą. Kocham Go rzeczywiście jak duszę własną, a więcej od Mego życia. Lecz w Bogu mam cennego świadka, że kocham Go nie wbrew lasce Waszej, gdyż o ile mogę, pragnę Go ku Wam skłonić. Jeżeli jednak wolno tak powiedzieć, nie tracąc łaski królewskiej, czy jest to dobrym prześladować chrześcijanina, a utrzymywać przyjaźń z ludem pogańskim? Co za zgoda Chrystusa z Belialem, co za porównanie światła z ciemnością? Jak mogą się zgadzać diabeł Swarożyc i wód świętych nasz Maurycy? Jakim czołem schodzą się razem święta włócznia i godła pogańskie karmione krwią ludzką? Czy nie wierzysz w grzech o królu gdy głowa chrześcijańska, co hańba powiedzieć, kroczy pod godlem demonów? Czy nie lepiej mieć wiernym takiego człowieka, którego radą i pomocą mógłbyś wziąć trybut i uczynić ten lud pogański świętym i najbardziej chrześcijańskim? O, jakbym pragnął mieć nie wrogiem, lecz wiernym tego, o którym mówię, władcę Bolesława. Czyż nie zacniej walczyć z poganami dla chrześcijaństwa, niż gwałcić chrześcijan dla honoru świeckiego? Czyż król nie wszedł do tej ziemi, to znaczy do Polski, siłą z poganami i chrześcijanami? I cóż się stało? Ochronili Bolesława, święty Piotr, którego dannikiem on się uważa, i święty Wojciech. Gdyby nie chcieli mu pomóc, nigdy by nie spoczywali w jego ziemi bracia męczennicy, którzy krew przelali, i czynią wiele cudów grozą imienia Bożego. Bolesław chciał duchowo i materialnie poprzeć mnie w nawracaniu prusów i postanowił nie żałować na to pieniędzy. A oto z powodu wojny, którą mu wydał król, nie ma czasu i nie może pomóc mi w szerzeniu ewangelii. Ileż dobrego stałoby się w nawracaniu Pogan. Gdyby syn Bolesław żył z wami, z naszym królem, jedyną nadzieją świata, w dobrej zgodzie, tak jak żył jego ojciec Mieszko ze zmarłym cesarzem. Cytat według Stanisława Zakrzewskiego, Bolesław Chrobry Wielki. Mocne te słowa nie przyniosły nagłej odmiany. Niewątpliwie jednak wzmogły opozycyjny ferment w Niemczech. Po roku zaś Henryk II rzeczywiście zrezygnował na pewien czas, w sojuszu z Wieletami. Bruno wprawdzie nie doczekał tego, gdyż 9 marca 1009 roku poniósł śmierć wraz z czterema innymi księżmi w trakcie podjętej znów misji wśród Jaćlingów, ludu spokrewnionego z Prusami i osiadłego na południowy wschód od nich w dorzeczu Nary. Jeszcze jeden męczennik i święty chrześcijański którego losy splątały się ściśle z wczesną historią Polski. Śmierć świętego Brunona z Kwerfurtu położyła kres wielkim akcjom misyjnym przeprowadzanym pod patronatem Bolesława Chrobrego. Nie znaczy to jednak, by działalność tego typu w Polsce zupełnie wygasła. Pozostali przecież współpracownicy Brunona, którzy kontynuowali zapewne dzieło mistrza, choć nie na taką już skalę, i nie z takim rozmachem. Po śmierci Chrobrego natomiast idea misji zewnętrznej rzeczywiście zagasła. Tragiczne wypadki w latach 30 XI wieku ostatecznie przekonały książąt, że główny wysiłek misyjny trzeba poświęcić sprawie wykorzenienia pogaństwa we własnym kraju. Czyżby Chrobry tego nie rozumiał? Dlaczego wobec tego popierał tak usilnie tych właśnie księży, którzy obrali sobie misję zewnętrzną za główny teren pracy. Dwie na to składały się przyczyny. Po pierwsze, Chrobremu w związku z jego planami politycznymi zależało na rozglosie. Stąd popierał przedsięwzięcia nie tyle może pożyteczne, co efektowne. Wyprawa Świętego Wojciecha do Prusów spełzła praktycznie na niczym i z góry można było się spodziewać, że tak właśnie będzie. Ale porwanie się na taką rzecz musiało zrobić w całej Europie kolosalne wrażenie. Wiemy, jakie korzyści dla Polski mógł z tego Bolesław natychmiast niemal wyciągnąć. Podtrzymywanie potem jeszcze przez kilkanaście lat idei misyjnej, współpraca ze znanym światu Brunonem sprawiały, że z jednej strony legenda o chrobrym jako najbardziej czynnym propagatorze chrześcijaństwa wciąż rosła, z drugiej zaś strony królestwo niemieckie kompromitowało się swoją bezradnością, a w końcu sojuszem z Poganami. Misje zewnętrzne służyły jednak poza tym drugiemu jeszcze celowi. Bolesław Chrobry dążył przede wszystkim do rozszerzenia granic Polski. Był to wielki zdolnościami, ale typowy władca wczesnofeudalny, myślący przez całe życie o podbojach. Niedarmo zestawia się go z Karolem Wielkim, twórcą Imperium Frankijskiego. Idea misji zewnętrznej miała służyć polskiej ekspansji politycznej, tak jak dotąd służyła ekspansji niemieckiej. Inicjując misję w krajach, których jeszcze nie tknęła stopa chrześcijańskiego kaplana, Chrobry zabezpieczał sobie prawa pierwszeństwa do rozciągnięcia w przyszłości zwierzchnictwa politycznego na tej ziemi. Kiedy niepowodzenia wojenne i trudności wewnętrzne za jego następców sprawiły, że przez dalszych 100 lat Polska musiała zająć pozycję raczej obronną i zrezygnować z myśli o podboju nowych terytoriów, wówczas zajmowanie się misją zewnętrzną straciło wszelki sens. Dopiero w początkach XII wieku otworzyły się znów przed Bolesławem Krzywoustym widoki na opanowanie dawno utraconego Pomorza. Razem z tymi planami politycznymi wróciło zainteresowanie dla misji zewnętrznej. Chodziło w szczególności o to, by zwłaszcza na zachodnim Pomorzu, po które Polska sięgała równocześnie z książętami saskimi, wyprzedzić niemiecką inicjatywę misyjną i stworzyć fakty dokonane dające moralną legitymację księciu polskiemu do zwierzchnictwa politycznego i kościelnego nad tym słowiańskim krajem. Za krzywą ustego wyłoniły się jednak trudności w realizowaniu tego zadania. Brak było mianowicie chętnych. Misja wymaga ludzi o bardzo specjalnych dyspozycjach psychicznych. Misjonarz naraża się na trudy, niewygody, na wszelkie niebezpieczeństwa, aż do niebezpieczeństwa utraty życia włącznie. Decydują się na to fanatycy pożądający właśnie śmierci w imię głoszonej przez siebie idei, Albo też ludzie energiczni, dzielni, świadomi umiejętności pokonywania przeszkód. Ani jednych, ani drugich nie znajduje się zazwyczaj wśród zasiedzialego na intratnych stanowiskach duchowieństwa, nawyklego do bardziej lub mniej ofiarnej, ale z reguły spokojnej i systematycznej pracy. Duchowieństwo polskie w XII wieku do takiej tylko właśnie pracy się nadawało. Kraj był w zasadzie ochrzczony. Głównym zadaniem księży nie było nawracanie ludności, lecz administracja kościelna. Tutaj więc amatorów pracy misyjnej na zupełnie jeszcze pogańskim Pomorzu nie mógł krzywousty znaleźć. Misjonarzy Pomorza musiał więc książę Polski szukać za granicą. Było to przykre. Wprawdzie misje organizowane przez Chrobrego też pochodziły z zewnątrz kraju, ale nie mogło to nikogo dziwić w warunkach, gdy w samej Polsce chrześcijaństwo nie zapuściło jeszcze korzeni i na wychowanie duchowieństwa rodzimego trzeba było czasu. Za tego sytuacja przedstawiała się odmiennie. Polska organizacja kościelna okrzepła. Przeważająca część ludności wyznawała w zasadzie religię chrześcijańską. Na jakiś szczególny brak duchowieństwa nie można było narzekać. Mimo to Całkowicie polskiej misji nie udało się zorganizować. Ale i na zachodzie niełatwo znajdowali się amatorzy nawracania pomorskich pogan. Ludzie typu Brunona z Klerfurtu zdarzali się wprawdzie w każdej epoce. Było ich jednak zawsze mniej niż możliwych pól działania. Za czasów Chrobrego ludzie tacy ściągali do Polski, bo spopularyzowało ją męczeństwo świętego Wojciecha. Bo pociągały wyobraźnie nowe metody misyjne, którym patronował książę gnieźnieński. Słowiański wschód Europy stał się wtedy po prostu modny. W XII wieku było już inaczej. Zachód zaczynał żyć ideą wypraw krzyżowych, i dla natur czynnych, żarliwych i pragnących zasłużyć się chrześcijaństwu, najbardziej atrakcyjnym terenem działalności stała się Jerozolima. Z wielkim więc trudem udało się krzywo ustemu zainteresować Pomorzem jednego zaledwie zachodnioeuropejskiego mnicha, Bernarda Hiszpana. Był to człowiek wyznający ideę misji pokojowej, którego raziły orężne sukcesy chrześcijaństwa i który wskutek tego nie uległ krucjatowej modzie. Pragnął on zdobywać pogan przykładem cnotliwego życia i głoszeniem nauk chrystusowych. Nawiązał więc do tradycji świętego Wojciecha i pięciu braci. W praktycznej zaś działalności był może bardziej jeszcze naiwny niż tamci. Na Pomorze udał się sam jeden, skromnie jak pielgrzym w wytartej odzieży i boso. Początkowo spotkał się z szyderstwem. – Cóż to za Bóg, który swemu kapłanowi nie może sprawić butów? – śmieli się pomorzanie. Rozdrażniony kpinami, Bernard schwycił wówczas siekierę i chciał rąbać drzewo, bóstwu miejscowemu poświęcone. Ludność nie pozwoliła na to. Niefortunny misjonarz otrzymał kilka razów, po czym wsadzono go na łódkę i puszczono na morze. Praw sobie kazania bałwanom morskim, jeśli koniecznie chcesz kogoś nauczać, wolano za nim ze śmiechem. Misja Bernarda spełzła na niczym. Ani nie nawrócił nikogo, ani nie stał się męczennikiem, co miałoby również znaczenie propagandowe. Od potraktowano go jak niezbyt groźnego szaleńca. Następną misję zorganizował Krzywousty już inaczej, działając w porozumieniu z księciem zachodniopomorskim Warcisławem postanowił wysłać do Szczecina Orszak wspaniały który by ludziom tamtejszym mógł zaimponować bogactwem i siłą. Nie miała to być wyprawa samotnych zakonników, lecz zbrojna ekipa. Jej trzon stanowiło 60 doborowych rycerzy z kasztelanem Pawlem na czele. Przewodniczyć wyprawie zgodził się bawarski biskup Otto z Bambergi, który w młodości był kapelanem księcia polskiego, prowadził na dworze polskim szkołę, a stąd Znał nieźle język i obyczaje słowiańskie.